To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 sierpnia, jest 14. Małgorzata Maćborska, zapraszam na serwis trójki. Najpierw trochę sportowych emocji. Robert Kubica startuje w wyścigu o Grand Prix Europy. Skoczkowie narciarscy zaczynają walkę o medale na Krokwi. Kalita pomoże najuboższym dzieciom, to dla nich przygotował program skrzydła. Skrzydła to znaczy, że człowiek może ulecieć w górę. Wybory krowie i mis, ale też odpowiedzi na na przykład takie pytania. Co zrobić, kiedy odleciało komuś gniazdo jaskółki? Zaraz zajrzymy do Parku Narodowego Ujście Warty. Zaczynamy jednak od groźnego wypadku niedaleko Ożarowa w Świętokrzyskiem. Tam zderzyły się cztery samochody i cztery osoby zostały ranne. Trasa Kielce-Lublin jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą jeszcze potrwać kilkadziesiąt minut. Utrudnienia też na zakopiance, ale z zupełnie innego powodu. Pogoda odstrasza kibiców, którzy nie czekając na drugi konkurs letniego Grand Prix w skokach narciarskich zaczęli masowo wyjeżdżać ze stolicy Tatr. A jeszcze rano rzecznik zawodów Czesław Fluder w rozmowie z TVP Info liczył na zmianę pogody. Myślę, że o czternastej godzinie już będzie pogodnie, aby tutaj kibice wnieśli Adama, nieśli go na skrzydłach tutaj w czasie tego okrzyku leć Adam leć. Jednak nasz mistrz, który wczoraj był trzeci, znowu poleci w strugach deszczu. Do rozpoczynającego się właśnie konkursu zakwalifik zakwalifikowało się sześciu Polaków. Oprócz Adama Małysza na zeskoku pojawią się Rafał Kot, Krzysztof Miętus, Kamil Stoch, Maciej Ślisz i Łukasz Rutkowski. Emocji sportowych na pewno dziś nie zabraknie. W Berlinie kończą się Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce, a zaraz na torze ulicznym Walencji się, rozpocznie się Grand Prix Europy w Formule 1. Robert Kubica wyruszy na tor z dziesiątego pola. Na zachodzie coraz więcej głosów w sprawie jak najszybszego zakończenia misji NATO w Afganistanie. Z brytyjskich sondaży wynika, że nad są mają już dość wojny i strat w ludziach. Do tej pory zginęło 206 brytyjskich żołnierzy. O konieczności opracowania konkretnego planu zakończenia niemieckiej misji wojskowej w Afganistanie mówi z kolei szef msz w Berlinie Frank-Walter Steinmeier. Steinmeier zapowiada, że przedstawi taki plan, jeśli po wrześniowych wyborach zostanie kanclerzem. Kandydat SPD na fotel kanclerski powiedział tygodnikowi Der Spiegel, że jako kanclerz naciskałby na afgańskie władze, aby wypracować konkretną mapę drogową zakończenia obecności Bundeswehry w tym kraju. Długość misji niemieckiej armii powinna jego zdaniem zależeć od postępu w wyposażeniu i szkoleniu afgańskiego wojska i policji. Steinmeier zaznaczył jednocześnie, że określanie już teraz terminu zakończenia misji byłoby nieodpowiedzialne. Kilka dni temu w innym wywiadzie szef niemieckiej dyplomacji powiedział jednak, że niemieccy żołnierze nie powinni pozostać w Afganistanie dłużej niż do 2019 roku. Minister obrony Franz Josef Jung konsekwentnie odmawia określenia konkretnego terminu zakończenia niemieckiej misji w Afganistanie. W aktualnych sondażach Hadecja, którą reprezentuje Jung, ma 24% przewagi nad socjaldemokratami Steinmeiera. Berlin, Maciej Wiśniewski, Polskie Radio. Około 650 tysięcy dzieci poniżej 15 roku życia w Polsce potrzebuje pomocy materialnej, żeby skończyć szkołę i mieć szansę na lepsze życie. Z pomocą z pierwszej, między innymi Caritas Polska to dla nich przygotował program Skrzydła. Na razie będzie mógł wesprzeć ponad 2300 uczniów. To może zmienić los tych młodych ludzi, przekonuje szef Caritasu Marian Subocz. Pomagamy dzieciom niekoniecznie najzdolniejszym, ale z najuboższych rodzin, z czasem z rodzin patologicznych, z bardzo biednych. Dajemy takie możliwości, żeby mogli sobie zakupić książkę, bilet dojazdu do szkoły, posiłek lub potrzebne przybory szkolne. Pomoc jest możliwa, bo 1300 osób zadeklarowało stałe wpłaty mniej więcej po 130-140 zł miesięcznie na rzecz podopiecznych programu Skrzydła, ale każde wsparcie jest nadal mile widziane. Taka osoba może ograniczyć się do tego, że wykupuje obiady dla tego dziecka, czy też może na początku roku pomaga w zakupie książek, czy w zakupie miesięcznego biletu autobusem, żeby to dziecko dojechało do szkoły. Wszystko o programie Skrzydła na stronie internetowej www.karitas.pl. Święto Krowy po raz szósty właśnie zaczyna się w Chyrzynie w Parku Narodowym Ujście Warty. Będą wybory Krowi i Mis, konkurs dojenia, ale też wystawa fotografii, mówi Magdalena Mądrawska z działu Edukacji Parku Narodowego Ujście Warty. Temat konkursu Złączeni losem krowa i człowiek zakładał przedstawienie takich zdjęć, które prezentowałyby zarówno krowę, jak i człowieka w różnych sytuacjach, w których tych dwoje znaleźć się może. Będzie też można usłyszeć odpowiedź na na przykład takie pytania. Te pytania są różne, a to na przykład co zrobić, kiedy odleciało komuś gniazdo jaskółki, a to co zrobić, do kogo się zwrócić z prośbą o naprawienie jakiegoś tam gniazda bucianego, które spadło. Co zrobić, jeżeli znajdzie się małego pisklaka? Zainteresowani, mile widziani w parku Ujście Warty. To był serwis Trójki. Z każdą godziną mniej deszczu, a więcej słońca opady po południu jeszcze tylko na wschodzie i południowym wschodzie na termometrach od 18 do 25 stopni najcieplej na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Piekarnia pracuje w nocy. Latarnia morska pracuje w nocy. Poduszka pracuje w nocy. Dobre oce także pracuje w nocy. Dlatego w Link4 w ramach OC możesz skorzystać z programu Pomoc24 zawsze, gdy potrzebujesz pomocy. Sprawdź nową jakość w Link4. Zadzwoń 2274 lub wejdź na link4.pl Link4. Link 4. Więcej za mniej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Proszę Państwa, tylko jedna osoba w tym kraju spotykam latem często, który ma pomarańczowe.